Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus i uczniowie Jego przybyli na drugą stronę jeziora, do kraju Gerazańczyków. Ledwie wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem nie mógł go już nikt związać. Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy, ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał i nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą krzyczał, tłukł się kamieniami w grobach i po górach. Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał Mu pokłon i krzyczał w niebo głosy Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie. Powiedział Mu bowiem Wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka. I zapytał Go Jak Ci na imię? Odpowiedział Mu na imię mi Legion, bo nas jest wielu. I prosił go na wszystko, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy. A pasła się tam na górze wielka trzoda świn. Prosili go więc, poślij nas w świnie, żebyśmy w nie wejść mogli. I pozwolił im. Tak duchy nieczyste wyszły i weszły w świnie a trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i potonęły w jeziorze. Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli to w mieście i po zagrodach, a ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach strach ich ogarnął, a ci, którzy widzieli opowiedzieli im, co się stało z opętanym a także o świniach wtedy zaczęli go prosić żeby odszedł z ich granic gdy wsiadł do łodzi prosił go opętany żeby mógł zostać przy nim ale nie zgodził się na to tylko rzekł do niego wracaj do domu do swoich i opowiada im wszystko, co Pan Ci uczynił, i jak ulitował się nad Tobą. Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w dekapolu wszystko, co Jezus z nim uczynił. A wszyscy się dziwili. Oto słowo Pańskie. Niech Pan Was obdarzy pokojem. Pamiętamy to wydarzenie, kiedy Jezus poszedł do swojego rodzinnego miasta, do Nazaretu i tam w szabat czytał proroctwo, które wypełniło się w Jego życiu. Wówczas Jego rodzina, znajomi, ci, którzy Go znali, zaczęli wątpić w to, że jest Mesjaszem. Ewangelista na końcu zaznacza, że niewiele mógł tam zdziałać, z powodu niewiary ludzi. Dzisiaj jednak Jezus idzie do krainy jeszcze bardziej zamkniętej na Boga. Co więcej, do krainy opanowanej przez zło, przez namiętności, przez duchy nieczyste. Do krainy zakochanej w pieniądzach i dobrobycie. tam nie zdziałał. Nikt nie wyszedł naprzeciw Niego. Tylko demony, które niosły tego człowieka. Jezus uwalnia człowieka opętanego przez cały legion złych duchów. to, co porusza całą krainę, to nie ocalenie człowieka, tylko strata tych świn. Przyszli do Jezusa dlatego, że stracili świnie. Tak byli w nich, te świnie, zapatrzeni i zakochani w tych swoich świniach. Strasznie się słyszę o tych ludziach, ale czy to przypadkiem nie jest czasami obraz mojego serca? Kraina zakochana w nieczystości, w świniach, cała w pogaństwie. Może nie, ale kiedy jest w moim życiu grzech, namiętność, pożądanie. Nie tylko to pożądanie w znaczeniu nieczystości, ale to pożądanie władzy, znaczenia, pożądanie dobrobytu, chęć posiadania. Mogę przypominać Tą pogańską krainę. I Chrystus, który jest tak mocny, że wypędza te wszystkie złe duchy, równocześnie szanuje wolę tych ludzi. Nie wchodzi do ich krainy niezaproszony. Odchodzi, bo o to go proszą wolą zostać w tym stanie zakochania w świniach. Jest jednak nadzieja w tej Ewangelii płynąca z, z jednej zakończenia. Uzdrowiony człowiek chce zostać przy Jezusie, ale ten mu na to nie pozwala. Idź, wracaj do swoich. Idź i opowiadaj, co uczynił tobie Pan. Wszyscy, którzy słyszeli opowieść tego opętanego, uwolnionego człowieka, dziwili się. Jeszcze się nie nawrócili, ale już się dziwili. Są takie miejsca, tacy ludzie, do których przemawia jedynie świadectwo. przemówią argumenty ani dyskusje. Przemówi tylko świadectwo. I chociaż pozornie nie ma tam Chrystusa, to jednak On jest w tym świadectwie. Jest w mocy tego świadectwa. Odkrywając w sobie tę krainę Niedostępną dla Boga. Prośmy Go, aby do nas posyłał takich świadków, którzy poruszą nasze twarde serca.